August III, przedostatni król Polski, za panowania którego w latach 1736-63 powstało słynne powiedzenie za króla Sasa jedz, pij i popuszczaj pasa, nazywany przez wybitnego historyka XX wieku Władysława Konopczyńskiego gnuśnym, apatycznym, ociężałym i otyłym Sasem. To jeden z dwóch bohaterów audycji. Drugim jest młodszy od monarchy o cztery lata Stanisław Konarski, pijar, reformator szkolnictwa, pisarz polityczny, któremu kolejny i ostatni król polski Stanisław August Poniatowski nadał medal Sapere Auzo, czyli temu, który odważył się być mądrym. August III był synem Augusta II Mocnego. Po śmierci ojca w 1733 roku przegrał rywalizację ze Stanisławem Leszczyńskim o koronę polską. Jednak po zbrojnej interwencji Rosji, elekcję powtórzono i on został wybrany, mimo iż wcześniej Moskwa, Prusy i Austria zawarły układ wykluczający Sasa z sukcesji w Polsce. Królestwo miało zatem dwóch władców Augusta III i Stanisława Leszczyńskiego przez następne dwa lata do abdykacji tego ostatniego. Jaka była pozycja Augusta III w Rzeczpospolitej? Monarchy wyniesionego na tron Polski w bezprawnej elekcji przez obce państwa, koronowanego w obecności niewielkiej grupy senatorów w Krakowie, ponieważ z powodu małej frekwencji posłów nie mógł odbyć się Sejm Koronacyjny. Na kim się opierał w Rzeczypospolitej, z kim mu było i komu z nim było nie po drodze. czy działał na rzecz państwa polskiego, czy dbał tylko o interesy Saksonii i dlaczego w polityce międzynarodowej postawił na silny sojusz z Rosją, a walczył z Prusami. Czy podczas 27-letniego panowania rzeczywiście zasłużył na miano jednego z niewielu władców Polski, który cieszył się wyjątkowo złą sławą u potomnych. Nieudacznika, pozbawionego wszelkich zalet i przymiotów. A ile można i trzeba było zrobić dla królestwa pokazał niemalże jego równolatek Stanisław Konarski który przyczynił się do modernizacji polskiej oświaty w XVIII wieku, stworzył kolegium Nobilium, szkołę szlachetnych duchem i odważnych mądrością, co miało wpływ na powołanie Komisji Edukacji Narodowej przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego na Sejmie Rozbiorowym w 1773 roku, pierwszej instytucji o charakterze współczesnego Ministerstwa Oświaty. Stanisław Konarski był też krytykiem demokracji szlacheckiej. Liberum veto uważał za tyranię jednostki nad większością. Swoje przemyślenia o ustroju królestwa ujął w dziele O skutecznym rad sposobie, które stało się inspiracją dla późniejszych twórców konstytucji 3 maja. August III i Stanisław Konarski, czyli jaki jest bilans ich obecności w historii Polski?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 duchowny, pijar, zakonnik, działacz polityczny. Skąd takie zestawienie? Czy by pokazać, że jeden mógł, a drugi nie dzierżył korony, a zrobił więcej? Rzeczywiście chciałem, proponując tę parę, zasygnalizować, że czasy panowania Augusta III, najczęściej kojarzone, jeśli w ogóle kojarzone, w naszej wyobraźni historycznej, to z ostatecznym upadkiem i Rzeczpospolitej, i poziomu moralnego, i edukacyjnego, jednak były zarazem czasami, w których zaczyna się odrodzenie, zaczyna świecić światło w tej ciemności, a i ta ciemność nie musi być oceniana aż tak jednoznacznie, ani też nie wynika tylko i wyłącznie z tego, że było tak źle, ale z tego, że mierzymy owe czasy miarami zupełnie innymi niż ci, którzy w owych czasach żyli. To właśnie zetknięcie wielkiego reformatora szkolnictwa, światłego głosiciela potrzeby reformy ustroju Rzeczpospolitej, światłego i skutecznego, bo przecież torował do umysłów szlachty przekonanie właśnie Stanisław Konarski, że wreszcie trzeba ten ustrój, częściowo jednak zreformować. Połączenie tej sylwetki księdza Stanisława Konarskiego z królem Augustem III ma uświadomić, że przecież to panowanie, panowanie tego władcy było czasem, kiedy owe reformy się zaczynają. Nie tylko zresztą dające się sprowadzić do jednej postaci Stanisława Konarskiego, ale symbolicznie ona pozostaje najważniejsza. Pytaniem, które można sobie postawić, czy rzeczywiście August III był tak złym, marnym człowiekiem, jak przedstawiają to powszechne wyobrażenia na temat tego grubasa, który nie znając nawet polskiego był w stanie, jeśli w ogóle przyjeżdżał, a robił to bardzo niechętnie do Rzeczpospolitej, to spędzał ten czas wyłącznie do strzelania z okien swojego pałacu do zwabionych padliną psów. I wycinanek papierowych, jak złośliwie mówiono. Tak, i ludzików z papieru, które podobno lubił wycinać rzeczywiście. Pytanie rzeczywiście warte chyba refleksji. Historycy, którzy bezpośrednio zajmują się tą epoką i postacią Augusta III, oczywiście nosił najpierw imiona Fryderyk August i był pod tymi imionami następcą swojego ojca jako elektor Saski. Kluczowy moment to chyba jego przymusowa konwersja na katolicyzm kiedy to w roku 1712 w Wenecji został ze swojej wiary, w której wychowywała go matka, Krystyna Eberhardyna, więc wiary luterańskiej, nakłoniony do zmiany wyznania na katolickie. Właśnie po to, aby móc odegrać rolę poważnego kandydata w walce o tron i w Wiedniu, cesarski tron, i w Polsce po ewentualnej śmierci swojego ojca. Ta konwersja była tajemnicą, a młody książę odbywał tournée po Europie, by uczyć się na znamienitych dworach na przyszłego króla. I bardzo długo to było zadziwiające. Najdłuższe turnę wśród wielu książąt podobno. Rzeczywiście wojażował kilkunastoletni Fryderyk August po dużej części Europy Południowej, można tak powiedzieć. Był w Norymberdze, w Bazylei, najdłużej jednakże w północnej Italii, w szczególności w Wenecji, gdzie poznał późniejszego cesarza Karola, ale też poznał, to warto podkreślić, bo ta nuta muzyczna jest ważna w całej biografii Augusta III, poznał rudego księdza Antonio Vivaldiego który przecież swoją muzyką ozdobił nie tylko czasy swojego życia, ale do dzisiaj cieszymy się tą muzyką Vivaldiego. Musiał gustować w niej i młodziutki Fryderyk August, skoro stał się jednym z głównych patronów rozwoju życia operowego w swoim ojczystym dreźnie i próbował zaszczepić, choć bez wielkich sukcesów, odnowić to życie operowe, które niegdyś kwitło przecież za Władysława IV z rodziny Wazów w Warszawie. Próbował także odnowić tę tradycję August Rzeczpospolitej. Przy tym wątku muzycznym no zwróćmy uwagę na fakt, że kiedy umarł ojciec Fryderyka Augusta, czyli nasz August II, to dla uczczenia śmierci króla Polski i elektora Saskiego niejaki Bach, Johann Sebastian, kompozytor już uznany, a będący mieszkańcem przecież księstwa Saskiego, kantor Lipski, najważniejszego przecież ośrodka handlowego państwa Saskiego, Bach zaoferował nowemu elektorowi, czyli właśnie wkrótce Augustowi III w Polsce, utwór muzyczny, który był zalążkiem największego, w każdym razie uznawanego przez większość krytyków muzycznych na świecie, największego dzieła muzycznego w historii, czyli Wielkiej Mszy Hamol. Kyrie, już wtedy napisane przez Bacha, wspaniale otwierające te kompozycje, miało być zadedykowane pamięci Katolickiego króla i stąd niezwykły charakter od razu, może to podkreślmy, tego dzieła muzycznego, msza, która łączy w sobie z jednej strony katolicki rozmach, jeżeli można tak powiedzieć, z elementami luterańskiej pobożności, w pewnym sensie msza ponadwyznaniowa, będąca rzeczywiście arcydziełem muzyki klasycznej byśmy, od wetynów. No właśnie, dziś byśmy powiedzieli msza ekumeniczna, choć wtedy tego słowa nie znano. No nie, i na pewno Rach nie był zainteresowany ekumenizmem, był niezwykle gorliwym wyznawcą religii chrześcijańskiej, obrządku luterańskiego, czy wyznania luterańskiego, a ten moment właśnie, w którym od mszy, która miała uczcić śmierć Augusta II, zaczynamy panowanie jego syna w Polsce, warto wykorzystać, by raz jeszcze wrócić do znaczenia owej konwersji, luterańskiego księcia w katolickiego kandydata do tronu w Wiedniu i w Warszawie. Biografowie Augusta III podkreślają, że to właśnie złamało go wewnętrznie, złamało jego charakter, który był pod przeogromnym wpływem matki gorliwej luteranki. Teraz to przejście na katolicyzm i oddanie pod opiekę katolickich wychowawców, które rzeczywiście stworzyło z Augusta III bardzo wiernego wyznawcę. Poza oczywiście sferą obyczajową, ale tak to w XVIII wieku było, że codziennie przystępujący do mszy no jednocześnie codziennie korzystali z usług różnych kochanek czy kochanków. Taka to była epoka, ale niewątpliwie do gorliwych wyznawców katolicyzmu August III się zaliczał. To właśnie szczególne doświadczenie przełamania niejako wewnętrznego mogło być przesłanką do owej gnuśności, bierności, do pewnego rodzaju załamania psychicznego, którego ślady możemy widzieć w panowaniu, w stylu tego panowania Augusta III. Wiedział pan profesor, że niemalże na bagnetach Moskwy. August III został królem, niebawem Stanisław Leszczeński abdykował. Ale jak to się stało, skoro wcześniej Moskwa, Prusy, Austria zawierały układy, które generalnie wykluczały Sasa z tej sukcesji w Polsce? Najważniejsze było porozumienie Rosji i Austrii, które wspólnie chciały wykluczyć Wettyna z roli kandydata w nowej elekcji w Polsce po śmierci Augusta, spodziewanej śmierci Augusta II. To porozumienie wynikało z dążenia do dalszego osłabienia Rzeczpospolitej. Sama perspektywa umocnienia związku Rzeczpospolitej, z co prawda zniszczonym wojnami, co prawda drenowanym już finansowo, ale rządnym i dobrze zorganizowanym księstwem saskim, rodziła możliwość, powiedziałbym, wzmocnienia Rzeczpospolitej przez ten związek. Połączenie wpływów elektora Saskiego w Rzeszy, w Cesarstwie Niemieckim, z wielkością terytorialną Rzeczpospolitej było traktowane jako zagrożenie i w Petersburgu, i jeszcze bardziej w Wiedniu, gdzie wettynów traktowano jako potencjalnych rywali w walce o przodownictwo w Cesarstwie rywali do tronu nawet w Rzeszy. Przypomnijmy Fryderyk August, późniejszy August III, był żonaty z Marią Józefą Habsburg, przez to małżeństwo zawarte w 1719 roku niejako umacniał swoje nadzieje na to, że może kiedyś uda się tron okupowany przez kilka wieków przez Habsburgów, tron cesarski przenieść do dynastii Wettynów. Temu właśnie miało zapobiec odsunięcie Wettynów od możliwości kandydowania do tronu w Warszawie. Cóż, kiedy właśnie Stanisław Leszczyński paradoksalnie utorował drogę swojemu rywalowi do tronu w Polsce. Dlaczego? No bo za Leszczyńskim stała Francja potęga Francji wciąż jeszcze wielka, mimo że król Ludwik XV nie należał na pewno do najwybitniejszych monarchów w Europie, ale Francja była największą potęgą militarną, wciąż jeszcze gospodarczą w Europie Zachodniej, ponieważ od właściwie wieków prowadziła wojnę z Austrią. Austria nie chciała absolutnie dopuścić do tego, żeby kandydat francuski Stanisław Leszczyński znalazł się na tronie w Polsce. Również zaniepokojona była Rosja, która walczyła już wtedy świadomie o przywództwo na kontynencie europejskim i chciała przynajmniej we wschodniej połowie tego kontynentu zagwarantować sobie swoją własną strefę wpływów, a więc nie życzyła sobie żadnej obecności zachodniego mocarstwa, czyli Francji w tej części. I w ten sposób Austria i Rosja zrezygnowały z wcześniej ustalonego planu usadowienia na tronie w Polsce, Infanta portugalskiego. To wydawała się bezpieczna kandydatura. Dom Emanuel, egzotyczny kandydat na polskim tronie z dalekiej Portugalii. Słabej na tyle, że nie mogły oczywiście zmienić położenia Rzeczpospolitej. To wydawało się doskonałe rozwiązanie z punktu widzenia Wiednia i Petersburga. Cóż, kiedy Leszczyński był już w Polsce przy poparciu Francuzów i trzeba było działać szybko. A Wettyn miał jednak dość zwolenników w Polsce. Nie większość. Ale jednak nie tylko złe wspomnienia zostawił po sobie August II w Rzeczpospolitej i stąd była także partia jego zwolenników i na niej można było zbudować nadzieję na szybkie, sprawne zorganizowanie kontrkróla przeciwko Leszczyńskiemu. I tak też zrobiła armia rosyjska, która wkroczyła jesienią 1733 roku do Rzeczpospolitej przy wspólnej akcji dyplomatycznej rosyjsko-austriackiej błogosławiąc niejako wyborowi Augusta III. Oczywiście wyborowi fikcyjnemu zaledwie 900 udało się zgromadzić elektorów, czyli szlacheckich wyborców, podczas gdy blisko 12 tysięcy wcześniej wybrało Stanisława Leszczyńskiego. Ale cóż, siła zatriumfowała nad prawem raz jeszcze i Rosjanie usadowili na tronie w Warszawie Augusta III. No de facto, panie profesorze, sprawował rządy w Rzeczypospolitej, no bo wewnętrzne sprawy Saksonii, przywiązanie Augusta III do Drezna powodowały, że jednak rzadko przebywał w Polsce i jeżeli to na bardzo krótko, a jak sprawy tego wymagały, no to musiał się udać w kierunku Rzeczypospolitej, ale nawet zwoływano Sejmy czy Rady Senatu na pograniczu między Saksonią a Rzeczpospolitą we Wschowie, aby król za daleko jednak nie wjeżdżał. I jaka miała być ta Rzeczpospolita? Skoro poprzednicy próbowali ją zreformować, tymczasem obecny król no, rządził z Drezna. Król miał taki pomysł na sprawowanie swojej władzy, by stworzyć wspólny rząd dla Saksonii i Rzeczpospolitej. To była rzeczywiście jakby nowatorska idea, tyle tylko, że no, niedostosowana do obyczajów politycznych Rzeczpospolitej, niemniej po części zrealizowana. Rolę takiego swoistego premier-ministra będzie odgrywał przez dużą część panowania króla Augusta III, Saski Dorobkiewicz, Henryk Brühl, zresztą zapisany w historii Warszawy wspaniałym pałacem i innymi inicjatywami, jeśli można tak powiedzieć, architektonicznymi. Tyle tylko, że ta wszechwładza, faworyta i jednocześnie najważniejszego ministra, Saskiego. Przewaga również w polityce Rzeczpospolitej. Spotykała się jak zwykle z potężną opozycją magnatów, którzy czuli się odsunięci. Przed Brilem jeszcze, warto to dodać, taką rolę odgrywał na terenie Rzeczpospolitej August Sułkowski. Notabene rodzina Sułkowskich odkupiła od Stanisława Leszczyńskiego, kiedy ten osiadł już na stałe w Lotaryngii. wielkie dobra Leszczyńskich w południowej Wielkopolsce z Lesznem, od którego przecież nazwa całego rodu, w ten sposób Słukowscy urośli do rangi największych, czy jednych przynajmniej z największych magnatów w Wielkopolsce. Słukowski został odsunięty jednakże po kilku latach właśnie przez Rilla. To właśnie Saski minister będzie w dużym stopniu organizował politykę zarówno zagraniczną, jak i politykę wewnętrzną w Rzeczpospolitej no cóż, nie zawsze z pożytkiem dla Rzeczpospolitej, zawsze z pożytkiem dla siebie. Jeszcze gorszy pod tym względem był zięć Henryka Brilla, mniszech, który no już otwarcie po prostu realizował wyłącznie własne interesy finansowe kosztem Rzeczpospolitej przy poparciu swojego potężnego teścia. Ta sytuacja niewątpliwie wpływała korumpująco, dodatkowo korumpująco na obyczaje polityczne w Rzeczpospolitej. Dojrzewały mimo to w tych warunkach plany reform, plany naprawcze. Będą je wysuwali przede wszystkim rosnący w siłę także zresztą za czasów Augusta III. Czartoryscy na czele z kanclerzem litewskim Michałem Czartoryskim i jego bratem, wojewodą ruskim Augustem Czartoryskim. Częścią tej familii, jakich nazywano, cały ten obóz Czartoryskich, przejmujący pierwsze skrzypce w całej wschodniej części Rzeczpospolitej. Stał się Stanisław Poniatowski, główny stronnik Stanisława Leszczyńskiego, bardzo dzielny osobiście, inteligentny człowiek, który przy poparciu króla szwedzkiego Karola XII i przy poparciu Stanisława Leszczyńskiego stał się filarem stronnictwa Leszczyńskich w czasie, kiedy Stanisław Leszczyński jeszcze walczył o tron w Polsce. Później Stanisław Poniatowski, ojciec bardziej znanego, bohatera naszej następnej audycji, czyli Stanisława Augusta Poniatowskiego. Później to jest po zwycięstwie Augusta III w walce o tron w Polsce pogodzi się z królem i osiągnie ostatecznie najwyższe stanowisko świeckiego senatora w Rzeczpospolitej, Kasztelana Krakowskiego. Razem familia, czartoryscy Stanisław Poniatowski i dojrzewający w tym otoczeniu młodziutki Stanisław August Poniatowski będą tworzyli własny program reform, reform Rzeczpospolitej opartych o Rosję. Liczyli na to, że to właśnie w oparciu o cesarzową Elżbietę uda się gwarantując niejako zależność Rzeczpospolitej od Rosji, jednak doprowadzić do reform, które po prostu umocnią wewnętrznie kraj, wydobędą kraj z zapaści ustrojowej, z zapaści politycznej i uczynią Rzeczpospolitą znów zdolną do życia i w przyszłości może zdolną do walki o niepodległość. Takie plany również, ale wbrew królowi, tworzyły się w czasie jego panowania. Czy to znaczy, że każda familia miała swoją wizję Polski, wizję Rzeczpospolitej, a król nie mógł się zdecydować, co wybrać? Czy tutaj ta kołdra Rzeczpospolitej była ciągnięta przez różne ręce? No rzeczywiście głęboki podział, polaryzacja wewnętrzna była smutnym doświadczeniem Rzeczpospolitej od czasów Jana Kazimierza przynajmniej, w okresie panowania Augusta III Objawiała się ona przede wszystkim w rywalizacji familii z potężną, równie potężną rodziną Potockich. Potoccy z kolei orientowali się na Prusy, co było rozwiązaniem no niewątpliwie jeszcze gorszym dla Rzeczpospolitej w tamtym momencie, niż orientacja prorosyjska połączona z myślą o reformie wewnętrznej, tak jak reprezentowała to właśnie familia. Ta walka wewnętrzna familii Czartoryskich z potężną rodziną Potockich, wskazywała niejako na klincz wewnętrzny Rzeczpospolitą i uniemożliwiała skuteczne przeprowadzenie reform. Świadectwem tego jest smutny fakt, że za panowania długiego przecież, trwającego od 1733 do 1762 roku, panowania Augusta III, doszły, czyli zostały ukończone pozytywnie tylko dwa sejmy. Sejm koronacyjny, na którym dokonało się uznanie władzy Augusta III i Sejm pacyfikacyjny po wojnie domowej ze stronnikami Stanisława Leszczyńskiego. Wszystkie pozostałe sejmy zostały zerwane w tej walce wewnętrznej. Nie pozwalało to na przeprowadzenie skutecznej reformy. Czy jednak znaczy to, że był to czas tylko zły dla Rzeczpospolitej? Bynajmniej. Profesor Andrzej Nowak jest gościem audycji jedynki Polskiego Radia. Historia Żywa August III był wierny, tak jak jego ojciec, sojuszowi z Rosją. Niemniej jednak spoglądał także na Anglię, Holandię i Austrię. Czy Rosja już nie wystarczyła, by ochronić się przed Prusami? Przypomnijmy, że czas rządów, czy panowania, może nie rządów, bo rządy sprawował, jak już powiedziałem, bardziej minister Bryl, panowania Augusta III w Rzeczpospolitej kojarzą się jednak w większości jej ówczesnych obywateli, szlachty, jak najlepiej. Mówię o tym dlatego, że właśnie w kontekście polityki zewnętrznej, zagranicznej, ta sytuacja, w której Rzeczpospolita się nie reformuje, żadne niebezpieczne dla sąsiadów, dążenia do wzmocnienia wewnętrznego Rzeczpospolitej nie okazują się skuteczne. Paradoksalnie ta sytuacja gwarantowała pokój i dobrobyt, przynajmniej chwilowy, przynajmniej trwający 30 lat. Dłuższa to więc była chwila Rzeczpospolitej. Skąd takie wrażenie? Te dążenia Augusta III czy jego ministrów do łączenia się z takim czy innym sojuszem, a to z Austrią, a to z Prusami, Przynosiły właściwie, można powiedzieć, budowę kolejnych zamków na Piasku, które szybko się waliły. Cenę za walenie się tych projektów geopolitycznych i politycznych płaciła, można tak powiedzieć, szczęśliwie dla Rzeczpospolitej tylko Saksonia. Ponieważ Rzeczpospolita trzymając się formalnie neutralności, była tylko terenem, przez który przechodziły wojska w wielkiej wojnie, na przykład wojnie siedmioletniej lat 1756-1762 wojska rosyjskie. Czy w innych wojnach, które toczyły się wtedy z udziałem wojsk rosyjskich w Europie, po prostu przechodziły przez Polskę czasem to i owo pustosząc często, jednak płacąc za Zabierany prowiant czy furaż, ale na pewno nie systematycznie niszcząc Rzeczpospolitą. Systematycznie niszczono natomiast okupowaną Saksonię. Robił to przede wszystkim Fryderyk II, pruski, który doprowadził do zasadniczej zmiany geopolitycznej w tym czasie w czasie panowania Augusta III w Polsce, kiedy to napadł na Austrię Fryderyk II i w błyskawicznej wojnie oderwał od Austrii Śląsk, bogatą i niezwykle ważną strategicznie dzielnicę śląską. W ten sposób Prusy opasały niejako od południa również bogatą dzielnicę wielkopolską Rzeczpospolitej i stały się niewątpliwie od tego momentu, od lat 40. w ogóle, XVIII wieku, głównym zagrożeniem geopolitycznym dla Rzeczpospolitej. Saksonia próbowała walczyć z tym zagrożeniem, bo oczywiście wzmocnienie Prus oznaczało także osłabienie Saksonii w Rzeszy, ale skończyło się to katastrofą militarną dla Saksonii i właśnie spustoszeniem tego kraju. A Rzeczpospolita kwitła w spokoju, w bierności, bierności, którą właśnie symbolizuje to powiedzenie, które przytoczyła pani redaktor na wstępie do naszej audycji można było popuścić pasa, jeść i pić oczywiście mogli to robić ci, którzy mieli wystarczające zasoby, właściciele folwarków, dla chłopów był to niewątpliwie jeden z najgorszych okresów. Nie najgorszy, bo najgorszy miał miejsce w czasie Potopu Szwedzkiego, w czasie Wojny Północnej, która straszliwie zniszczyła Rzeczpospolitą na początku XVIII wieku, ale w pewnym sensie realny wyzysk chłopa to określenie, którego używam świadomie. Może być tutaj jak najbardziej zastosowane i nie jest tylko skojarzeniem z jakąś marksistowską propagandą, ale istotnie w połowie wieku XVIII ten nadmierny, powiedziałbym, wyzysk pracy chłopskiej był faktem i prowadził on także do pewnego rodzaju wzrostu dobrobytu szlachty, która ciesząc się pokojem i mogąc eksploatować pracę chłopską, Czuła się dużo lepiej niż w poprzednich kilkudziesięciu latach, niepokojona wojnami, stopniowo odbudowująca swoją gospodarkę. Oczywiście także odbudowywały się miasta po zniszczeniach wojennych, nieniszczone przez trzy dekady, właściwie przez żadne najazdy, przez żadne awantury. W tym sensie ów okres rządów Augusta III był tak dobrze wspominany przez tych, którzy wtedy żyli, obywateli, a więc przedstawicieli szlachty, ale także przez niemałą część mieszkańców szczęścia ówczesnego Powiedział Pan profesor jednak, że to okres takiej bierności z jednej strony i używania życia za króla Sasa, jedź i popuszczaj pasa, ale z drugiej strony także aktywności ludzi, których symbolizuje w dzisiejszej audycji nasz drugi bohater, czyli Stanisław Konarski. To taki paradoks Polski w tym czasie? Nie, myślę, że tak jest w historii zawsze, kiedy wydaje nam się, że noc jest najciemniejsza, to właśnie przychodzi świt. W pewnym sensie tę metaforę może nazbyt patetyczną, ale można chyba dobrze zastosować do okresu panowania Augusta III, bo przecież wtedy właśnie wspomniany Stanisław Konarski, skromny pijar z Polski Centralnej, z okolic Chęcin, szybko robiący dzięki swym niezwykłym zdolnościom, Karierę w zakonie Pijarów po studiach w Rzymie, doskonale wykształcony, potrafił po powrocie do kraju nie tylko oddać swe usługi zakonowi i jego reformie, reformie edukacyjnej bardzo ważnej, która pozwoliła Pijarom odegrać rolę najważniejszego obok jezuitów, Zakonu wychowawczego Rzeczpospolitej i to wychowującego nowocześnie na obywateli, jeśli można tak powiedzieć, i Rzeczpospolitej, i Europy połowy wieku XVIII, najlepiej jak to było wtedy możliwe. A Jezuici wzięli później z pr w przykład. Tak, Jezuici także dokonali reformy swojej bardzo rozbudowanej sieci edukacyjnej w Rzeczpospolitej i także wbrew czarnej legendzie była ta edukacja jezuicka wtedy coraz lepsza i coraz bardziej służąca potrzebie koniecznej modernizacji Rzeczpospolitej. Ale zostawmy tę rywalizację jezuicko-pijarską i wróćmy do postaci Stanisława Konarskiego. Debiutuje on niejako w życiu nie tylko zakonnym, ale politycznym w czasie bezkrólewia po śmierci Augusta II. Wtedy właśnie chwyta za pióro, pióro, które wcześniej zatrudniał pisaniem poezji łacińskich. Pisze jeden z najważniejszych tekstów w historii swojego życia i w historii polskiej myśli politycznej. Listy poufne czasu bez królewia po łacinie napisane, epistole familiares sub tempus interregni, w których dowodził, że narzucony przez Rosję wybór Augusta III jest pogrzebaniem niepodległości i że to właśnie zagrożenie niepodległości, tak oczywiste w tym momencie, powinno zmobilizować szlachtę do myślenia o tym, że trzeba coś zrobić z Rzeczpospolitą. Bo cóż z tego, że będziemy bronić naszej wolności, Wolności od absolutyzmu królewskiego, rzekomo niesionego przez kolejnych władców, jeżeli nie będzie już samej Rzeczpospolitej, jeżeli zamiast króla będzie rządził tutaj ambasador sąsiedniego mocarstwa. Ta myśl o niepodległości zostaje właśnie wtedy wprowadzona przez Stanisława Konarskiego niejako do obiegu dyskusji publicznej w Rzeczpospolitej. Stanisław Konarski towarzyszy także powstańcom, pierwszym powstańcom w walce o niepodległość, to znaczy konfederatom dzikowskim, którzy przez blisko dwa lata walczyli z wojskami rosyjskimi o sprawę Stanisława Leszczyńskiego i o sprawę niepodległości właśnie o interwencji rosyjskiej. No ale kiedy Francja zrezygnowała z popierania Leszczyńskiego i konfederatów, kiedy został zawarty układ kończący niejako, Tę walkę o tron polski Stanisław Konarski wraca do Rzeczpospolitej, godzi się z królem, zajmuje się właśnie reformą edukacyjną i wtedy tworzy w 1740 roku swoje wiekopomne dzieło Kolegium Nobilium, tę pierwszą nowoczesną szkołę dla elit obywatelskich. Celowo używam tego określenia, bo nie chodzi o szlachtę, chodzi o wychowanie dobrych obywateli Rzeczpospolitej. Ta szkoła, która miała w roku 1740 słownie jednego ucznia, wkrótce rozrośnie się i po kilkunastu latach będzie miała blisko 100 uczniów w roczniku jednym, co sprawi, że wyjdzie z owej szkoły pierwsze, jeśli można tak powiedzieć, pokolenie czy pierwszy zastęp przyszłych światłych reformatorów Rzeczpospolitej. Towarzyszył im zresztą będzie Stanisław Konarski także, innymi swoimi przedsięwzięciami, których ukoronowaniem będzie jego wielkie dzieło napisane już w latach 50., a wydane w roku 1761 do 1763, a więc w ostatnich latach panowania Augusta III, o skutecznym rad sposobie. Czterotomowy, znakomicie napisany argument na rzecz reformy ostrożnej, zgodnej z mentalnością szlachecką, ale jednak reformy ustroju Rzeczpospolitej ograniczającej liberum veto, wprowadzającej większościowe głosowanie i wprowadzającej stały Sejm oraz namiastkę rządu Rady Nieustającej. Ten cały program naprawczy pierwszy raz za pomocą siły argumentów, sprawności pióra Stanisława Konarskiego przedostał się skutecznie do umysłów szlacheckich. I to jest niewątpliwie jego zasługa i to jest powiedziałbym jakieś świadectwo usprawiedliwienia, przynajmniej poniekąd, epoki, o której dzisiaj mówimy. Nie wszystko zło działo się w tym czasie. Piękny gest króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, który nadał Stanisławowi Konarskiemu medal Sapere Auzo, czyli temu, który odważył się być mądrym. Zatem to dzieło zostało dostrzeżone, a jego wartość wysoko oceniona? Może warto dodać i to, że słowa tego medalu wybitego na cześć Stanisława Konarskiego są zarazem hasłem całego oświecenia. To jest hasło Immanuela Kanta wypowiedziane w jego manifestie, jeśli można tak powiedzieć ideowym, później zresztą napisanym, niż ten medal został wybity w szkicu, co to jest oświecenie, was ist aufklärung. Sapere aude, do tego wzywano wtedy ludzi młodych, aby odważyli się być mądrymi. Prawda? I niewątpliwie Konarski jest pionierem tego ruchu, ale wyróżniającym się z owego ruchu, tym, że nie chciał burzyć wszystkiego, co było wcześniej. Nie mówił, przychodzimy my, rewolucjoniści, którzy wiemy dopiero jak ma być, a wszystko, co było przed nami było złe. Nie, właśnie to, jeśli można tak powiedzieć, łagodna retoryka, czy pedagogika konarskiego, która przekonywała nasz ustrój, ustrój Rzeczpospolitej, rzeczywiście jest wspaniały. Republikańska idea jest piękna, obywatelska godność jest wyjątkowa. Musimy tylko go nieco poprawić. Musimy go nieco dostosować do wymogów realnej polityki, żebyśmy się nadal mogli cieszyć wspaniałą tradycją naszych przodków. To wyróżniało go od jego następców, którzy będą wyśmiewali się z armacji, będą wyśmiewali się z tradycji republikańskich i mówili, że tylko to, co przychodzi z zachodu jest dobre, a to, co zastali w swojej ojczyźnie jest do wyrzucenia na śmietnik. Konarski taki nie był. Konarski właśnie dlatego trafił do odbiorców swoich dzieł, że potrafił ich przekonać, że bez deptania dziedzictwa swoich przodków mogą i powinni nawet to dziedzictwo zreformować. Oczywiście nie byłby tak skuteczny, gdyby nie to, że byli inni, którzy szli razem z nim w tym samym kierunku. I warto przynajmniej jeszcze jedną wspaniałą inicjatywę z czasów Augusta III przywołać tutaj. Pierwszą publiczną bibliotekę w Europie, a zatem i na świecie. Bibliotekę Biblioteka... Królewską. Nie, Król nie miał z tym nic wspólnego, natomiast jego oświeceni senatorowie, a więc biskup Józef Andrzej Załuski razem z bratem, namiętni bibliofile, którzy zgromadzili rzeczywiście ogromną bibliotekę, zdecydowali się udostępnić ją publiczności. Jeszcze zanim została otwarta podobna biblioteka w Londynie, a po niej następne już na kontynencie europejskim, pierwsza biblioteka publiczna otwarła swoje podwoje właśnie dla publiczności, dostępna w odpowiednich godzinach, ze spisem ksiąg, które można wypożyczać, została otwarta w Warszawie, właśnie z inicjatywy braci Załuskich. To właśnie tacy Załuscy, Konarscy, rzucają dobre, ciepłe światło na skądinąd nie tylko radosne czasy saskich zapustów. Z myśleniem o Rzeczpospolitej u Stanisława Konarskiego należy też powiązać powołanie Komisji Edukacji Narodowej, czego dokonał król Stanisław August Poniatowski na Sejmie Rozbiorowym, co prawda, w 1773 roku, tuż po śmierci Stanisława Konarskiego. Czy to jest to dziedzictwo, które trwało także, kiedy Stanisław Konarski odszedł z tego ziemskiego świata? Sądzę, że nie można przeceniać jakby znaczenia Komisji Edukacji Narodowej, która po prostu zastąpiła szkolnictwo jezuickie, wcale zresztą niezłe w tym czasie. Ta zmiana wynikała po prostu z likwidacji Zakonu Jezuitów decyzją papieską. Cała operacja, o której pewnie będziemy mówili, w czasie następnego naszego spotkania, poświęconego Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu, a więc pewien zestaw reform, jakie wprowadził Sejm, który musiał niestety zatwierdzić także pierwszy rozbiór Polski, operacja, której częścią było ustanowienie Komisji Edukacji Narodowej, w jednym niewątpliwie nawiązywała do dziedzictwa Stanisława Konarskiego. Trzeba tę sytuację, smutną sytuację, uszczuplenia ojczyzny, Wykorzystać jako wstrząs, wstrząs, który zmobilizuje nowe pokolenie do tego, by przygotować się do mądrej pracy na rzecz umocnienia Rzeczpospolitej. Taki był program edukacyjny i szkół piarskich zreformowanych przez Stanisława Konarskiego i Komisji Edukacji Narodowej, która niewątpliwie może rzeczywiście traktować Stanisława Konarskiego jako swojego patrona. Czy także dzieło Stanisława Konarskiego, o którym pan profesor wspomniał o skutecznym rat sposobie, przyczyniło się do powstania Konstytucji 3 maja? Niewątpliwie, gdyby nie ferment, dyskusja, jaką wzbudziła publikacja czterech tomów dzieła Stanisława Konarskiego na progu panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego, przecież wywołało jego dzieło wiele polemik i kontrpolemik, głosów pogłębiających niejako argumenty Konarskiego, by reformować ustrój Rzeczpospolitej ostrożnie, ale w jasno wytyczonym kierunku wzmocnienia tego rządu, wzmocnienia zdolności Rzeczpospolitej do samonaprawy. To właśnie dzieło Stanisława Konarskiego stanowi niewątpliwie pierwszy rozdział opowieści o tym, jak prowadzi do konstytucji 3 maja, pierwszej konstytucji w Europie droga wychowania obywatelskiego w Rzeczpospolitej Stanisława Augusta Poniatowskiego. Była to audycja Historia Żywa.